w środę padło takie pytanie co to znaczy zaprzeć się samego siebie Zaczęłam się nad tym zastanawiać i szukać w Biblii czy są tacy mężowie, niewiasty którzy w swoim życiu pokazali to y, widocznie zaparli się zrezygnowali z czegoś żyli po prostu według tego i znalazłem Na przykład Józef, yy, Jakuba, człowiek, który żył swoje własne życie, żył po swojemu, w życiu mu się wszystko układało, yy, swoimi własnymi rękami pracował, wszystko to miał, może powiedzieć, dzięki temu, że był mocny, ale w nogach i w rękach ale przyszedł taki dzień że Bóg jednak musiał złamać Jego Ducha ale myślę, że był jeszcze jeden dzień, który bardziej Go dotknął i to mamy napisane w rozdziale 43 43 11. Wierszu. Pierwsza księga Mojżeszowa, 43 rozdział, 11. Wiersz. Wtedy rzekł do nich Izrael, ojciec ich, jeśli tak musi być, to tak, to uczyńcie tak. Myślę, że wszyscy, którzy czytają Słowo Boże, to znają historię Jakuba i nie potrzeba więcej na ten temat czytać, ale dla tego, żeby zobrazować tę sytuację, to bracia Józefa mieli się wybrać drugi raz do Egiptu i Józef im powiedział, że jeżeli nie ujrzę z wami Beniamina, to nie ujrzycie twarzy mojej. No i teraz bracia byli w wielkiej rozterce. Ojciec nie chciał puścić Beniamina, yy, dlatego, że wcześniej jest napisany 38 wiersz, 42 rozdział Nie pójdzie mój syn z wami. Nie pójdzie. Koniec. I podaje oczywiście powód tego, dlaczego nie pójdzie. Gdyż brat jego umarł, a on jeden tylko pozostał. Jak gdyby więc spotkał go co złego w drodze, którą pójdzie, doprowadzicie mnie osibiałego ze zmartwienia do grobu. I następuje, może wiedzieć jakiś, jakiś długi, dłuższy okres czasu. Brakło zboża i tutaj Juda występuje i mówi właśnie, że on ręczyć będzie za swojego brata. I przemawia do swojego ojca, może być taki miłosierny sposób, i ojciec odpowiada, wtedy rzekł do nich Izrael, ojciec ich, jeśli tak musi być, to tak, uczyńcie tak. Widzimy, zmienia się serce. To, co było dla niego tak ważne, dla Jakuba, teraz mówi, oddaje ostatniego, niech będzie. Wiemy, że Józef i Beniamin to byli synowie jego ukochanej żony, która w drodze przecież zmarła po urodzeniu właśnie Beniamina. I on był tak bardzo przywiązany do, do Beniamina ze względu na swoją własną żonę, że było mu ciężko po prostu to zrobić i, i rozstać się z tym małym chłopcem, ale oczywiście przecież ruszył i nie był ciągle mały. I przyszedł jednak moment, że i Bóg musiał tego jego syna umiowanego który też i na pewno było wycisnął pieczęć na jego sercu przez Józefa, którego też już przecież nie miał. Bardzo wycisnął pieczęć i ten człowiek musiał zaprzeć się samego siebie, zaprzeć się swojego własnego dążenia, swoich własnych myśli, swojego własnego syna, tego, co, po prostu co myślał, że, że ma tak, ma własność. A to właśnie wszystko jest, kochani, jak, jak powietrze. Jak, jak tylko, jak może wiedzieć, dzisiaj jest, jutro nie ma. Bóg daje i Bóg odbiera. I Bóg odbiera. Drugim przykładem, idąc po kolei, jest właśnie Juda, który kiedyś był człowiekiem, który mówi, Wrzucimy go do tej studni, sprzedamy do, do Egiptu, mówię o Józefie teraz, a sam teraz staje przed y, tym wielkorządcą Józefem i mówi do niego, y, że ja ręczyłem za tego chłopca, że ja y, powiedziałem ojcu, że ja go przyprowadzę z powrotem do niego i to jest napisane... 32 wiecz, 42 44 rozdział Bo sługa twój ręczył za chłopca ojcu swemu, mówiąc Jeśli nie przywiodę go do ciebie wtedy do końca życia będę obciążony winą. Dlatego niech zostanie zamiast chłopca sługa twój to znaczy Juda jako niewolnik pana mego a chłopiec niech wróci z braćmi swymi. Widzimy kiedyś był całkowicie inny był to człowiek, który Miał już swoją rodzinę. 34. wiersz jeszcze przeczytał. Mhm. Yy, bo jakże ja mógłbym wrócić do ojca mego, gdyby nie było ze mną tego chłopca? Nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które by dotknęło ojca mego. Widzimy, że. I też znowu podaje powód, yy, co było przyczyną tego, że tak zaręczył, i jak teraz by to się stało, żeby z, z, zauważył, że co by stało się z jego ojcem. Także wolał on zostać, yy, dlatego że ręczył za swojego brata, niż żeby właśnie Beniamin nie poszedł do ojca. Także widzimy, że najpierw był to człowiek, który jednego brata wrzucił do studni, a za jakiś czas mówi do braci swoich sprzedajmy do, do Egiptu, a teraz za swojego brata, yy, może powiedzieć drugiego, młodszego troszeczkę, oddaje swoje własne życie i mówi, że będzie niewolnikiem. Także widzimy gotowość zmiany w naszym życiu. Gotowość po prostu przemiany wszystkiego. Jakże dzisiaj wielu nam z tego właśnie brakuje, abyśmy umieli yy, właśnie zmienić to, ja tego nigdy nie zrobię do końca śmierci. Jakże wielu z nas takich właśnie jest, że myślimy, że to tak już musi być do końca życia ale wcale tak nie jest. Widzimy po sytuacjach tych np. dwóch mężów, którzy już swoje, swoje może powiedzieć drogi zmienili swoje myśli, bo to oczywiście zawsze jest myśl serca. I, i właśnie dali posłuch Słowu Bożemu i serce ich zmieniło się. Jeszcze innym przykładem oczywiście jest Józef, ale jego chciałbym zostawić na koniec. Teraz przejdziemy do pierwszej księgi Samuela. Tam mamy też osoby, które y, zmieniły swoje życie, swoje myślenie i swoje dążenie. Dwudziesty trzeci rozdział pierwszej księgi Samuela. Siedemnasty wiersz. I rzekł do niego: Tu jest mowa o Jonatanie i o Dawidzie. Kiedy Dawid już był. W może widzieć w tłaszce i uciekał przed swoim y, królem, Saulem, a ten go ścigał na każdym miejscu i właśnie Jonatan, syn Saula, y, wybrał się, aby pocieszyć Dawida i w 17 wierszu mówi do niego i rzekł do niego, nie bój się, gdyż nie dosiągnie Ciebie ręka mojego ojca Saula, Ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po Tobie. Także mój ojciec Saul wie o tym. I zawarli obaj przymierze przed Panem i pozostał Dawid w Choreszy, a Jonatan poszedł do swego domu. Widzimy znowu młody człowiek. Przed nim sta... Sta... było postawione, możemy powiedzieć, że będzie królem. Ale cóż znaczy ludzka mowa? Cóż znaczy to, że... Yy... Ktoś może komuś zagwarantować, że będzie miał to czy owo. Wiemy, że Jonatan raz z ojcem i jeszcze z innymi dwoma braćmi zginęli na górach na górach chyba Gilboa z ręk Filistynów. Także cóż z tego, że byłby następcą, jakby nigdy do tego nie doszło. Ale jednak tu już tą historię pozostawmy, a zwróćmy się do nastawienia serca, które miał właśnie Jonatan. Ty będziesz królem nad Izraelem. I to jest Boże postanowienie. Bóg tak postanowił, że tak ma być. Ja zaś będę drugim po Tobie. Zmiana swojego myślenia i swojego serca. Jonatan zresztą nigdy nie frasował sobie tronu dla siebie. I nie był tak jak Absalom albo Adoniasz którzy za wszelką cenę chcieli tego dokonać ale właśnie był człowiekiem który zdawał się na wolę Bożą on y, zdawał, można powiedzieć poddawał się pod to co Bóg mówi i też widzimy y, zaprzeć się samego siebie zaprzeć się tego co jest dla mnie dobre a y, zrobić to dla y, dobra drugiego a przede wszystkim dla Boga to jest celem i to jest może powiedzieć naszym pragnieniem ja będę drugi po Tobie która jest też w tym rozdziale jest Abigail z Karmelu żona Nabala kiedy umarł jej mąż to wtedy Dawid usłyszał o tym i posłał sługi swoje aby yy, z, jej powiedzieli, że Dawid posłał nas do Ciebie, bo chce Cię pojąć za żonę. I to jest napisane w, w tym rozdziale 25, 40 wierszu. Dawid posłał nas do Ciebie, bo chce Cię pojąć za żonę. Stała wtedy i złożyła pokłon z twarzą ku ziemi i rzekła oto Twoja służebnica będzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług pana mego pana. I powstała bigal śpiesznie i wstała, wsiadła na owsa, owsła, a pięć dziewcząt jej towarzyszyło. Pojechała tedy za posłańcami Dawida i została jego żoną. Zobaczmy jakże drastyczna zmiana. Tutaj była panią swego domu. Yy, miała wielu sług. O tym mówi nam te pięć dziewcząt, które jej towarzyszyły. I yy, te pięć dziewcząt, to możemy wiedzieć, towarzyszyło jakby jej orszak weselny, ale czy ona yy, u Dawida będzie miała się tak dobrze jak u Nabala? Może z ludzkiego punktu widzenia byśmy powiedzieli cóż za życie z człowiekiem, który tuła się z miejsca na miejsce. Nie ma swojego własnego domu, tylko musi uciekać. Jest dezerterem, przed królem i tak dalej, i tak dalej. A mimo to mówi tak oto służebnica twoja będzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług Pana Mojego. Widzimy że znowu Zaparcie się samej siebie. Zmiana swojej sytuacji. To, co miała kiedyś dobrze, teraz będzie miała, jeśli chodzi o te zewnętrzne rzeczy, może gorzej, ale duchowo po prostu będzie niewiastą, która yy, służy Bogu, ale też służy prawdziwemu Królowi, który jest przez Boga naznaczony. To było dla niej trudne wyzwanie, ale jednak Zrobiła to, żeby właśnie żeby yy, być posłuszną Bogu. Oczywiście yy, niech sobie ktoś nie myśli, że ja znalazłem, znalazłem te przykłady i że ludzie, którzy to robią, robią to yy, z takiej przyciskanej, yy, może powiedzieć, yy, śrubami yy, woli. Nie, oni to robią bo to zawsze się samego siebie, to chodzi właśnie o to, że my sami z własnej nieprzymuszonej woli po prostu zmieniamy się. I to Abigail tak samo tutaj robi. Z własnej nieprzymuszonej, przecież mogłaby powiedzieć tym posłańcom nie. Ale ona robi to, yy, bo mhm. dlatego, że po pierwsze wiedziała, że ten będzie następcą, znaczy następcą, będzie królem, którego Bóg namaścił i tym samym chciała właśnie u tego króla, Pana, męża być. Bo w swoim życiu, kiedy zmarł jej mąż, takie duchowe życie z człowiekiem, który nie podoba się Bogu i nie robi rzeczy Bożych, było dla niej bardzo ciężkie. I ona zauważyła, że on nie dawał sługom może tego, co im się należy. Niewolnikom nie y, dawał y, może powiedzieć godziwej wypłaty. Była to niewiasta, która, y, która pokryjomu być może y, karmiła swoje sługi. Także chciała w ten sposób też y, jakby być na służbie u takiego człowieka, który na służbie, przepraszam, być żoną takiego człowieka, który jest według serca Bożego i który, może powiedzieć, dąży do Bożych rzeczy. Jej mąż nie był Bożym człowiekiem i też nie dążył do tego. A ona chciała jednak mieć w swoim sercu to, żeby właśnie y, służyć Bogu i przede wszystkim być y, służebnicą też i króla i żoną być, być króla i teraz właśnie wrócimy jeszcze do Józefa 27 rozdział pierwszej księgi Mojżesza, wiersz yy, 13, ostatnie zdanie, trzydziesty siódmy rozdział pierwszej księgi Mojżesza. Trzynasty wiersz, ostatnie zdanie, a on odpowiedział, jestem gotów. I to połączę z Księgą Izajasza, szósty rozdział. ósmy wiersz, ostatnie zdanie. Księga Izajasza, szósty rozdział, ósmy wiersz, ostatnie zdanie. Oto jestem, poślij mnie. I z tej 37 księgi jeszcze wiersz szesnasty. Szukam braci moich. W Nowym Testamencie Pan Jezus mówi Nie wiem gdzie to jest napisane. Przyszedłem, aby miały żywot i obfitowały. Na pewno je na 10. No myślę, że tak, tak mi to przyszło na myśl. Ewangelię Jana 10.10. 10. Tak Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały Pan Jezus jest tym, który szuka braci ale to świadomie oddaje za nich życie Tutaj Józef nie był jeszcze świadomy tego co z nim się stanie nie wiedział tego odpowiedział Ojcu jestem gotów tą gotowość widzimy, że on był gotów na to słowo, na posłuszeństwo swojego ojca wypełnić wszystko. I poszedł, poszedł szukać braci. A co się stało? Bracia go yy, tak nienawidzili, że go sprzedali. Przecież on wiedział o nich, o jej nienawiści. Wiedział, przecież jest napisane wcześniej, Nie, chodzi mi o to, że ona jest tam gdzieś mówi, że co złego yy, mówili o nim i o jego ojcu, ale jakoś nie mogę tego znaleźć akurat tego, tego wiersza yy, wiedział o jego o jej nienawiści do niego i mimo to powiedział jestem gotów już w tym widzimy jako młody chłopak 17 siedemnastoletni który rezygnuje z swojego miejsca przy ojcu i teraz idzie do tych którzy powinni go przecież kochać Najmłodszy ich braci urodził się, może powiedzieć, na ich oczach. Kiedy on się urodził, wyszli od Labana, poszli razem z ojcem swoim na miejsce do Kanaanu. Było wypełnienie, może wiedzieć, wszystkich proroc, które były wcześniej dane Abrahamowi i Zaakowi. A mimo to ci ludzie byli nastawieni tylko na to, żeby brać, żeby, może powiedzieć, coś osiągnąć swoje własne życie. Ale Józef taki nie był. Mówi, jestem gotów. Jestem gotów im usłużyć. Jestem gotów im zanieść dobrą, może dobre serce ojcze. A widzimy, że y, został źle protraktowany tak bardzo, że aż sprzedany. Y, tutaj to mówi, jestem gotów. Y, nie jest tego świadomy. Co z nim się stanie? Że nie, nie widać tego zaparcia się samego siebie ale yy, w innym miejscu yy, Józefa widzimy właśnie to, że on zapiera się samego siebie. 39 rozdział na przykład. 12. Wierz, ostatnie zdanie, leż on zostawił szatę swoją w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. Uciekł i wyszedł na dwór. Widzimy, że yy, stał się wolnym, a w gruncie rzeczy stał się niewolnikiem. Bo później, konsekwencją tego, że yy, został oskarżony niewinnie, został wtrącony do więzienia. I, ale był uwolniony już od tej trudnej sytuacji który był nękany dzień w dzień y, przez tą właśnie córkę Potyfara i, żon, żon. Y, przepraszam, żonę Potyfara i y, zostawił tą szatę, która może wiedzieć, okrywała jego niewinność, zostawił właściwie z nią razem i uciekł po prostu na dwór stał się wolnym wolnym, żeby właśnie nie mieć tego ciężaru, tego, możemy powiedzieć, tej winy, tego grzechu i tak dalej. Uciekł. To jest bardzo dobra postawa i yy, też jest, widzimy tutaj zaparcie się samego siebie. Być może, że wiedział, jaka będzie tego konsekwencja, ale myślimy, może nie do końca. I teraz jest oczywiście w więzieniu. Nie wiem jaki długi czas, ale musiał być to długi czas, bo Józef w sumie w Egipcie był 13 lat do, do stanięcia przed Faraonem i był ten sen tych dwóch, piekarza i, i podczaszego. I teraz prosi tego podczaszego, wspomnij na mnie przed Faraonem, bo tutaj byłem, może powiedzieć, wtrącony do więzienia niesłusznie i tak dalej. O tym nam mówi 40 rozdział, 15 wiersz. Uprowadzono mnie bowiem podstępem z ziemi hebrajczyków, a tutaj także nie uczyniłem nic złego, za co by mnie miano wtrącić do więzienia. I widzimy, że ludzkimi środkami chce się on w jakikolwiek sposób wydostać z tego więzienia, ale dopiero jest napisane... 23 wiersz, lecz przełożony pod nie pamiętał o Józefie, bo zapomniał o nim, tak, co tam taki młody człowiek, wyłożył mu sen, jakby nastawił tego jego serce dobrze, za trzy dni może będzie się spełniło to co, to, co Józef powiedział, ale mimo to zapomniał o nim, tak właśnie świat zapomina, ty możesz światu pomóc, możesz z nim współpracować, możesz mu wiele dać, ale świat o tobie zapomni, wiedzcie o tym, Świat zapomni o ludziach wierzących. Także po prostu to nie ma żadnej współpracy świata, yy, znaczy ludzi wierzących ze światem. Bo świat nie będzie pamiętał. On tylko pamięta wtedy, kiedy, yy, kiedy mu zrobimy coś dobrze. Ale że, żeby w drugą stronę, żeby coś zrobił dla nas, to on o tym nie pamięta. Ale przecież my nie należymy do tego świata, ale Pan Jezus Chrystus jest naszym wybawcą, zbawicielem i naszym przewodnikiem i on o nas pamięta i on o nas nie zapomni i również nie zapomniał o Józefie który już w tym więzieniu musiał sobie zdać sprawę z tego przez dwa lata kochani to musimy sobie zdać sprawę, że Józef yy, powiedział zapomniałeś wyjaśniłem Ci sen ale Ty jednak zapomniałeś przed Faraonem o mnie wspomnieć i zdał się na Boga zaparł się samego siebie, wszystkich swoich dążeń. Nie wiedział, jak długo będzie w tym więzieniu. Przecież nie widzimy, nie wiemy, czy w ogóle by kiedykolwiek wyszedł. Ale jest napisane, po upływie dwóch lat śniło się Faraonowi i tak dalej, i tak dalej. Także, yy, kiedy już żadne nadzieje nie widniały na horyzoncie, to wtedy po prostu Bóg zaczyna działać. Kiedy człowiek sam składa się, powiem tak, nałożę i mówi niech się dzieje wola Twoja to wtedy zapiera się samego siebie i mówi wszystko e, niech się dzieje po Twojemu Boże ja nie chcę z tego nic i on, i on właśnie e, potwierdza to w tych słowach kiedy mówi do Faraona 41 rozdział 16 wiersz myślę że ten urywek sobie przeczytamy ze względu na to żeby, żebyśmy sobie dobrze zapamiętali te słowa szesnasty wiersz Józef odpowiedział Faraonowi nie w mojej to mocy lecz Bóg udzieli Faraonowi pomyślnej odpowiedzi zapamiętajmy sobie to nie w mojej to mocy lecz Bóg udzieli Faraonowi pomyślnej odpowiedzi kochani właśnie kiedy człowiek taki jak Józef powiem tak, przebronowany przez trudności od Potyfara po więzienie, zaś staje przed Faraonem i mówi nie w mojej to mocy. Nie ja. Jeśli chociaż będę umiał, to nie ja to odpowiem. Nie ja po prostu tutaj cokolwiek zrobię. Zaparł się samego siebie. Jeżeli miałby jaką godność przyjąć i chciałby, żeby jego uczczono, to mówi nie w mojej to mocy. Nie ja jestem tym, który mogę tą, może powiedzieć, cześć przyjąć. Tu mi się przypomina właśnie ta książeczka Konwalia, kiedy ta Aime, która, która właśnie miała przyjąć tą koronę koronę z Konwali, którą właściwie, nie, nie to ona upierdlała, koronę z Konwali, ale, ale i to obrazowało właśnie jej uniżenie. To yy, ona kazała tą koronę, którą ta księżna, czy tam jak, ona się, czy ta, jak to ona się nazywała, ta pani, kazała po prostu położyć na tą, na tą koronę z kąwali. Myślę, że nie muszę opowiadać tego wszystkiego, bo wielu was zna tą, tą sytuację. Bo powiedziała ta dziewczynka ja nie jestem godna, żeby, może mi tą koronę włożono. Tak skracając to. Józef jest podobnym człowiekiem, który mówi nie w mojej to mocy. Nauczył się już od Boga że właśnie, że nie ja nie ja wcześniej mówi szukam braci moich a tutaj mówi nie w mojej to mocy nauczył się Józef nie musiał zmieniać swojego y, życia swojego nastawienia do Boga ono zawsze było nastawione może powiedzieć, jeden cel zawsze było celem służyć Bogu Wtedy, kiedy był u ojca, kiedy poszedł szukać braci, kiedy był w domu Potyfara, kiedy był w więzieniu i kiedy był na tronie, celem było służyć Bogu. I wiemy później, że nie, nie chciał przecież w żaden sposób żeby piastować to stanowisko i mówił mnie Faraonie obierz dlatego, bo ja sobie dam radę z, ty, z tymi sprawami on tak nie powiedział powiedział, że by Faraon działał szybko, żeby upaczył sobie teraz męża, który będzie wszystko to robił i tak dalej, i tak dalej żeby zbierać tą piątą część chciał po prostu wskazać nie tylko daje e, zaznacza jaki jest e, co trzeba zrobić ale też daje konkretne wskazania, jak to zrobić. To musi być tylko od Boga. I później przecież mógł się odwdzięczyć swoim braciom tym, czym oni się odwdzięczyli, ale on po prostu szukał braci swoich. Kochani, jeszcze bardziej niż wtedy na tych polach tam z owcami. Szukał ich serc. Szukał i znalazł. I to może tylko zrobić nasz Pan Jezus Chrystus, który powiedział oto jestem, poślij mnie. Nasz Pan Jezus jest najwspanialszym przykładem człowieka, który zaparł się samego siebie. I te nasze oczy, kiedy rozważamy wszystko, co żeśmy wcześniej rozważali, to muszą być skierowane naszego Zbawiciela, bo to tylko On właśnie jest tym, który dał tym mężom, Józefowi, Judzie, nie Józefowi, Jakubowi, Judzie, Janatowi, Jana Abigal i też Józefowi, te myśli, które właśnie on sam miał, które sam wykonał na sobie samym, jest tą ofiarą doskonałą, tą miłą wonią dla Boga. I on powiedział, Oto jestem, pośli mnie. Józef, kiedy mówił te słowa, to nie był świadomy tego, co go tam czeka, co go czekał u braci. Ale Pan Jezus, mówiąc te słowa, był całkowicie y, świadomy tego, co będzie musiał znosić. I On, kiedy przyszedł na tą ziemię i wypełniło się to wszystko, co miało się stać, to... Taki zawsze dla mnie urywek słabożego, Bożego, który to najbardziej obrazuje, kiedy Pan Jezus tak się uniża, to jest Ewangelia Jana, 18 rozdział. 18. Rozdział, czwarty wiersz, jest napisane, Jezus wiedząc, Więc. Nie, Jezus zaś, wiedząc wszystko, co na nim przyjść, miało, Wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie. Chodzi mi o to słowo, co na nim przyjść, miało. Wiedząc wszystko, co na nim przyjść, miało, i do tego przeczytamy.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 Tak widzimy. Jedząc, Jezus widząc, wiedząc, nie. Jezus zaś wiedząc wszystko, co nań przyjść miało. Widzimy tutaj jego miłość, jego całkowicie oddanie. Nie tylko przyszedł szukać braci, i uratować ich ale przyszedł ich za nich oddać swoje własne życie Ewangelia Jana 15 rozdział jest napisane większej miłości nikt nie ma nad tę jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich jesteście przyjaciółmi moimi możemy powiedzieć braćmi moimi Oczywiście te bracia odnoszą się konkretnie dla ludu izraelskiego, ale, ale yy, my jesteśmy jeszcze wyżej postawieni, dlatego Pan Jezus mówi, że jesteśmy przyjaciółmi i będziemy oczywiście, staniemy przed Nim jako oblubienica, ale to już konkretne yy, sytuacje są historyczne, ale jako Pan Jezus, który wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie.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 kochani mamy kilka przykładów Słowa Bożego, które nam potwierdzają co to znaczy zaprzeć się samego siebie i oczywiście najdoskonalszy przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa który jest napisany w liście do, Efezja, do Filipian lecz wyparł się samego siebie on właśnie wyparł się samego siebie tego swojego całkowitego majestatu, chwały, czci. On uniżył swoje serce, swoje nogi, swoje ręce, swoją głowę tu na tą ziemię i dał swoje plecy na to, żeby go bito i poniewierano. I który wcześniej powiedział słowo jam jest, a oni wszyscy padli na ziemię. I może powiedzieć, byli jak te Mrówki, które pouciekały po krzakach na głos człowieka. Także widzimy, a tutaj do tego stopnia uniża się i jest tak bardzo przed Bogiem poniżony, że idzie na śmierć, i to na śmierć krzyżową. I na tym polega nasze życie, kiedy przypatrujemy się życiu Jakuba, który nawet mocował się z aniołem i wydawałoby mu się, że go zwyciężył, był tak silny. Jest napisane z Bogiem walczył i z ludźmi. Był to mocny człowiek osobowo, a mimo to na koniec swojego życia powiedział krótki i zły był czas mojej pielgrzymki i nie dosięgał y, dni życia ojców moich. I to y, powiedział przed wielkim, można powiedzieć, królem przed Faraonem. Bo ten go zapytał, ile lat jest moich, to tak mu odpowiedział. Krótki i zły był czas mojej pielgrzymki. Widzimy Judę, o którym już opowiedziałem, jak się zmienił. Także... Widzimy, że jest możliwe w naszym życiu zmiana i to nie mówimy o zmianie ludzi niewierzących na wierzących, ale ludzi wiary. Ludzi, którzy, którzy może powiedzieć, wierzyli, a mimo to Bóg jeszcze musiał ich włożyć w taką prasę, żeby ich zmienić serce i nastawienie. Kiedy wszystko to po to, aby właśnie jeszcze z tych serc wydobyła się jeszcze większa chwała dla Boga, bo to przecież tylko i wyłącznie po to Bóg robi, aby było dziękczynienie, tak jak na przykład serca Abigaj albo serca Jonatana który wycofuje się w swoim życiu do tyłu, na drugie miejsce i mówi Ty bądź pierwszy. Kiedy Józef mówi nie w mojej to mocy, lech Bóg oznajmi Faraonowi, to też wycofuje się całkowicie, skryje się za Boga i mówi Boże Ty mów i Ty oznajmiaj Twoje słowo przez moje usta tutaj przed tym wielkim żądzcą Faraonem. Żebym ja tu nie mówił, widzimy, że też zapiera się samego siebie, staje z tyłu, ale mimo to przez jego usta wypowiada taką mądrość i taką chwałę o Bogu oddaje, że myślę, że każdy z nas chciałby być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 i niech się nie lęka. W tych przykładach, które mieliśmy przytoczone przed chwilą, y, widzieliśmy dwa rodzaje y, działania ludzi. Jedno można powiedzieć, jak świat daje, a drugie, jak Pan daje. Y, Izajasza 48 rozdział, 22 drugi werset mówi tak nie mają pokoju bezbożni mówi Pan podobne słowa o świecie bo bezbożni to znaczy bez Boga działanie bez Boga wierzący też potrafi działać bez Boga i wtedy jego działanie niczym się nie różni od działania bezbożnego Izajasza 57 21 Nie mają pokoju bezbożnicy mówi mój Bóg Jaka jest różnica? Pan Jezus położył swoje życie za grzech źródło wszelkiego niepokoju na świecie z kolei bezbożne działanie widzimy w działaniu Kaina i jego potomków. Oni działali tak, żeby te skutki grzechu, jakie pojawiły się, załatać. A jeden zrobił coś w metalurgii, czyli był ojcem wszystkich hutników. No bo faktycznie różne rzeczy się łamią drewniane. Źródłem takiego y, braku uporządkowania jest to, że to ulega korozji czy czemuś, więc rozwiązaniem tego poświatowemu jest metalurgia. Z kolei inny zauważył, że ludzie potrafią się źle czuć, więc wymyślił instrumenty muzyczne, żeby ten skutek grzechu, jakim jest brak dobrego nastroju, jakoś załagodzić. I tak dalej, i tak dalej. Widzimy to już w pierwszych rozdziałach Biblii Kainici, w jaki sposób. I my korzystamy z tego. Krzesło, no zmęczeni bylibyśmy po godzinie zgromadzenia, krzesło poświatowemu daje nam pewnego rodzaju ulgę. Wymyślił to człowiek na zasadzie działania Kaina, na zasadzie działania właśnie takiego bezbożnego. I to jest... Y, świat nie może dać pokoju. To jest bardzo częste zdanie, które wielokrotnie słyszymy, gdy Słowo Boże jest wykładane. Świat nie może dać pokoju. Pan Jezus jedynie zostawia nam pokój. Pokój daje nam. Nie jak świat daje, ja wam daję. I to właśnie wtedy, gdy... Zrozumiemy, że pokój jest w Panu Jezusie Chrystusie, że On już uregulował wszystkie sprawy związane z grzechem, że ta kwestia grzechu jest raz na zawsze w pełni zakryta, w pełni uregulowana, że nie mamy już żadnej świadomości grzechu jako bariery między nami a Bogiem, bo za ten grzech umarł doskonały Boży Baranek to jest właśnie podstawa pokoju. I jeszcze z Filipian dzisiaj było czytane z drugiego rozdziału. Ja przeczytam trochę dalej z czwartego. Łagodność, czwarty rozdział, piąty werset. Łagodność, może od czwartego. Radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. Łagodność wasza, niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa każdy intelekt, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały i mamy tutaj pokazane przecież te wszystkie cechy są w Panu Jezusie rozważajmy to jaki jest Pan Jezus i jakim stał się dla nas i wstępujmy w Jego ślady wtedy nie będzie ten sposób światowego zaradzenia sobie z sytuacjami w nas yy, brał góry bo tak jak powiedziałem i mówię to z całą powagą wierzący gdy działa bez Boga i próbuje rozwiązać swoje sprawy bez Boga, to niczym nie różni się od bezbożnego w tym działaniu. To jest, można powiedzieć, nawet gorzej, bo bezbożny nie ma możliwości skorzystać z Bożej pomocy, a wierzący tą pomocą po prostu pogardza, bo ma do niej pełen przystęp jako dziecko Boże. Więc... Nie troszczmy się o nic, ale we wszystkim modlitwie i błaganiach z podziękowaniem powierzmy nasze sprawy Bogu, który daje jedyny prawdziwy pokój. I każdy z tych ludzi, których rozważał dzisiaj brat przede mną, dopóki właśnie walczył ludzkimi, bezbożnymi sposobami, to kończyło się to tylko i wyłącznie jeszcze większym niepokojem. A każdy z nich, który spoległ we wgłębieniu dłoni swojego Zbawiciela w pełni był zabezpieczony i uspokojony. do tego, do tych przykładów dołożyć jeden przykład z Nowego Testamentu. Myślę, że to jest też oczywisty taki przykład apostoła Pawła, który najpierw żył całkowite życie, jakim został nauczony przez swoich ojców, a kiedy Bóg mu się objawił, to całkowicie zmienił swoje życie i kilka chciałem przeczytać do tego przykładów z drugiego listu Pawła do Koryntian, z czwartego rozdziału, z pierwszego wiersza. Dlatego mając tę służbę, którą nam została poruszona, z miłosierdzia nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle ani nie, nie fałszujemy Słowa Bożego ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem szczególny nacisk chciałem położyć właśnie na te słowa polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi jego życie było tak w naśladowaniu Pana Poświęcone całkowicie i skierowane na Chrystusa, praktycznie bez reszty, bez pozostawienia dla swojego jakichś zachcianków, jakiegoś życia, praktycznie nic. Następny to... to... to... przykład: List do Kolosan, drugi rozdział od pierwszego wiersza. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w tej i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca. Tu znowu widzimy, że Paweł całkowicie toczył bój za wiarę można powiedzieć swoich braci, za wiarę tych ludzi, o których walczył, aby ich wiara została podniesiona na duchu Aby była utwierdzona, umocniona I Jeszcze z listu do Thessaloniczan Uciekło do miejsce. Pierwszy drugi. Muszę drodze, czy domu. Chyba Tymoteusza Jaka myśl Ta sama myśl. To jest pierwszy chyba. Z tego co widzę. Pierwszy Pierwszy tutaj jest mowa Paweł Sylwan i Tymoteusz. I drugi, drugi rozdział drugi rozdział praktycznie no, od pierwszego wiersza albowiem sami wiecie bracia jak by, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne trzeci wiersz albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu nauki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 ponieważ Was umiłowaliśmy. Możemy widzieć, z jakim poświęceniem apostoł Paweł swoje życie, swój czas, swoją energię poświęcał, aby inni mogli odebrać tą żywą Ewangelię od Pana Jezusa. Aby mogli przez Jego życie również widzieć to dzieło Boże, aby mieli również i ten przykład w Jego życiu i aby ta Ewangelia, tak jak on sam pisze, nie doznawała w niczym żadnego uszczerbku. Paweł to jest bardzo dobry przykład z Nowego Testamentu, osoby, która wypowiada się w podobnej myśli do Józefa, kiedy mówił, że to nie on wykłada sny, ale Bóg. I to jest pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 10 wiersz. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego, okazana mi, nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. E, aby też zaprzeć się samego siebie, potrzebujemy wiary, ale też potrzebujemy spojrzeć gdzieś dalej. E, tutaj e, też jest ważne, że zaparcie się samego siebie to nie jest tylko e, jakaś e, sytuacja e, chwili, ale to jest całe, całe życie. To, od czego Ludwik zaczął, że m, w środę rozmawialiśmy o tym, rozważaliśmy ten fragment, z Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 23 wiersz. I tutaj jest słowo codziennie, czyli przez całe życie mamy się zapierać samego siebie. Myślę, że dobrym tutaj przykładem jest też Mojżesz. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 24 wiersza. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Właśnie mamy Mojżesza, który widział oczyma wiary gdzieś dalej, nie patrzył na to, co cielesne. Tak samo jak przykłady, które przytoczył Ludwik. Ci ludzie oni nie patrzyli na to, co doczesne, tylko patrzyli gdzieś dalej z 11 rozdziału Hebrajczyków. Może jeszcze przeczytajmy 13 wiersz. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I też e, może często się zastanawiamy, e, dlaczego ludzie się nie nawracają, albo e, dlaczego do zgromadzenia nikt nie przychodzi e, pier, znaczy, znalazłem w dziejach apostolskich e, jeśli dobrze sprawdziłem to pierwsze miejsce, gdzie nie jest powiedziane że to Bóg przydawał do zgromadzenia to jest e, 16 rozdział piąty wiersz zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę to jest pytanie, czy my patrzymy na to, co doczesne, czy szukamy naszych przyjemności, czy chcemy wakacji, czy chcemy spędzać czas z niewierzącymi, czy raczej wolimy patrzeć na to, co duchowe, służba, czy spędzanie czasu z wierzącymi. Zastanówmy się nad tym. Może też w tym kulejemy, upadamy, a Pan przyda też zbawionych. pomóż nam, tego naśladować dając łaskę pojedziemy dając czałaskę chyba to jest śpiesię 190 Tak, zostali. Na... 268 Co ojcze ja mej jawie głosach ma Dziękujemy. Panie Jezu, chcemy Tobie dziękować za to, że w Tobie widzimy ten doskonały przykład zapierania się samego siebie. Dziękujemy Panie Jezu też za to, że Twoje Słowo wskazuje nam, jak to czynić, wskazuje nam, aby uchwycić się tych Bożych obietnic, tych Bożych rzeczy. Panie, ty nam pokazujesz też w swoim słowie, co jest Tobie miłe i co przynosi Tobie chwałę. Chcemy Cię prosić, abyśmy w ten doskonały sposób, może nie doskonały, ale na tyle, na ile możemy, mogli Ciebie naśladować w tym uniżeniu, w tym braniu krzyża na siebie. Chcemy Cię, Panie, prosić, abyś też i właśnie naszych bliskich przywiódł do zbawienia, ale nie tylko bliskich, naszych sąsiadów, współpracowników, ludźmi, z którymi mamy kontakt, Panie Jezu, Ty znasz ich serca i wiesz, w jaki sposób do nich dotrzeć. Dziękujemy, Panie, też Tobie, że kolejny raz mogliśmy wspólnie w tej społeczności opowiadać Twoją śmierć. Ale też jest obietnica, że będziemy to czynić, dopóki aż, aż przyjdziesz. Tobie za to dziękujemy i wychwalamy Twoje święte imię. Amen. Amen. Panie Nasz, w Księdze Psalmów zapisane jest, że to ty czynisz odmianę i tak wiemy, że to rzeczywiście ty sprawiasz w naszych sercach to, że się możemy zmienić i tak począwszy od dnia nowych narodzin ale też i dalej idąc drogą wiary bo to ty sam według swego upodobania sprawiasz w nas to pragnienie, ale też i to, że to pragnienie zamienia się w czyn. No i właśnie to, żebyśmy też i byli zafascynowani Twoją osobą, tym jak żyłeś i również, żebyśmy mogli coś z tego w naszym życiu również prowadzić. Wiemy, że jest to możliwe właśnie przez Twego Ducha, Ducha Chrystusowego, który spoczywa na nas. Dziękujemy Tobie za ten Czas, który nam, nam dałeś tutaj spędzić w pokoju. Amen. Amen. Amen. na zapraszamy. Przewiosłaś, co robię co? Ja miałam Tak, tych tak, tak, tak, tak, tak, tak, jeszcze tak, Patryk Patryk Patryk to